Jest 14. Tu program pierwszy Polskiego Radia. Aktualności jedynki Anna Kowalczyk. Sławomir Cęckiewicz zrezygnował ze stanowiska szefa BBN-u. Komentarze w tej sprawie zbiera nasza reporterka. Atak hakerski na Uniwersytet Warszawski. Policja podaje nowe informacje. Wystarczy kilka minut, żeby założyć firmę nowa usługa w M-Obywatelu. Na początek jednak pilna informacja z Brukseli. Jest ostateczna zgoda Unii Europejskiej na pożyczkę dla Ukrainy w wysokości 90 miliardów euro na dwa lata. Jest też ostateczna zgoda na 20 pakiet sankcji na Rosję. Ta decyzja to zaskoczenie. Tak o rezygnacji Sławomira Cęckiewicza z funkcji szefa BBN-u mówią przedstawiciele koalicji rządzącej i opozycji. Przypominają, że w połowie kwietnia Naczelny Sąd Administracyjny oddalił skargi kasacyjne Kancelarii prezesa Rady Ministrów w sprawie dostępu do informacji niejawnych byłego już szefa BBN-u. Nasza reporterka Sylwia Białek zajmuje się tym tematem. Teraz się z nią łączymy. Dzień dobry. Powiedz, o co w tym wszystkim chodzi. Sławomir Cęckiewicz poinformował w mediach społecznościowych, że decyzję podjął wobec bezprawnych działań rządu Donalda Tuska, który nie szanuje prawomocnych wyroków sądów i bezpodstawnie odbiera mu prawo dostępu do informacji niejawnych. To cytat. Takich argumentów używa też rzecznik PiSu Rafał Bochenek. Ja szczerze powiedziawszy ubolewam nad tym, bo jednak jest fachowcem, jest osobą, która zna się na tych sprawach, do których powołane jest Biuro Bezpieczeństwa Narodowego. Od lat zresztą te sprawy badać aczkolwiek no, rozumiem też motywy tej decyzji. Senator Koalicji Obywatelskiej Grzegorz Schetyna uważa jednak, że ta sprawa ma drugie dno. Mówiło się także od wielu dni o konflikcie między ministrem Przydaczem a ministrem Wiszem, więc wydaje mi się, że to też może świadczyć o tym, że Cenckiewicz po prostu ten pojedynek przegrał. Pełniącym obowiązki szefa bbn został generał Andrzej Kowalski. Co ciekawe, ta dymisja ma miejsce w dniu, w którym prezydent Karol Nawrocki rozpoczął procedury zmierzające do udostępnienia aneksu do raportu z likwidacji wojskowych służb informacyjnych. Serwia Białek, dziękuję za relację. Ministerstwo Sportu chce odwołania prezesa Polskiego Komitetu Olimpijskiego. Chodzi o aferę Zonda Krypto. Wiceszef resortu Piotr Borys tłumaczy, że Radosław Piesiewicz odpowiada za kryzys wizerunkowy polskiego sportu. Zonda Krypto stała się marką przy pko u w celu tak naprawdę uwiarygodnienia tej firmy. Jeżeli ktoś mówi, ok, Zonda Krypto, pko polscy olimpijczycy, to mógł naprawdę uwierzyć, że ta firma jest wiarygodna. To było wprowadzenie w błąd dziesiątek tysięcy Polaków. Krypta, giełda kryptowalut Zonda Krypto od października ubiegłego roku jest generalnym sponsorem PKO-lu. Teraz ma problemy z płynnością finansową i nie wiadomo, gdzie jest jej prezes. Prokuratura prowadzi śledztwo w sprawie oszustwa i prania brudnych pieniędzy. Nowe informacje o ataku hakerskim na Uniwersytet Warszawski według Policji cyberprzestępcom nie chodziło o okup. Przechwycone dane nie zostały zaszyfrowane, a uczelnia nadal miała do nich dostęp. Ponad 200 tysięcy plików hakerzy opublikowali w darknecie w nocy tydzień temu. Część z nich mogła zawierać m.in. dane pracowników, studentów i kandydatów na studia. Sprawą zajmują się policjanci z Centralnego Biura Zwalczania Cyberprzestępczości. To są aktualności jedynki.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 To były aktualności programu Pierwszego Polskiego Radia. Pogoda. Czwartkowe popołudnie pogodne i bez opadów. Na termometrach od 8 stopni na Wybrzeżu, przez 13 na Podkarpaciu i Suwalszczyźnie do 16 w większości województw. Wiatr umiarkowany i porwiste, a ciśnienie w Warszawie wynosi 999 hektopaskali. Jedynka.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 Arfurze. Weekend okazji zaczyna się już w czwartek. Polskie ogórki gruntowe 58% taniej. 6,99 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 26 kwietnia. Cena przed 16,99. Dziękuję Basiu za wspólny spacer. A teraz czas na szklankę, litorsal senior i właściwe nawodnienie organizmu. Hmm, nie przesadzasz? Przecież nie ma upałów. W naszym wieku trzeba dbać o nawodnienie organizmu przez cały rok.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 Myślałem, <głos> że się uda dzisiaj, nie, ale jednak tak 13, prawie minut po 14, dzień dobry Państwu Zapraszamy na audycję, która nazywa się Już wiem, jak można uzasadnić twoją obecność wokalną przy tych piosenkach, właściwie tak? przy końcach. Ty po prostu robisz ogony. Robię tak zwane ogony, to się <głos> tak nazywa, tak. No wiesz, ktoś musi. No, ja biorę to na siebie, nie mam pra pragnienia bycia na, na pierwszym planie, więc spokojnie. Ale może rzeczywiście powinniśmy pomyśleć o jakimś wspólnym utworze. Przy dzisiejszych możliwościach... Prima, Prilis już był. Ale pamiętasz, wtedy pomyśleliśmy, że może letnisko? No, żeby, żeby na lato coś nagrać? Miejmy swój własny hymn. Wszyscy mają. Właśnie to jest najgorsze, że wszyscy mają. Wiesz, może dlatego właśnie nie miejmy, skoro wszyscy mają, ale... Dobra, no rozważymy to, ale wykorzystujemy nowoczesne technologie, czy lecimy na żywo? Znaczy, daleka jest tam od korzystania z sztucznej inteligencji, inteligencji ale wiemy, że przecież, że... Masz autotunem byś tam podrasowała trochę głosiki. Oczywiście. I mój i twój Nago nadałabym tym głosom głębi i, i ja myślę, że... Marcin, no spójrz na nas. No dobra. Z, z, to damy państwu jeszcze, ile tam mamy? Dwa miesiące. Wydawczyni mówi, że będzie hit, a tak poza tym Ula Kaczyńska. Marcin Wojciechowski. Zapraszamy I państwa. Bardzo chcielibyśmy zwrócić państwu uwagę na piosenkę, która wybrzmi teraz. To jest nowość. Flora. To jest nowość od aktora, więc można byłoby się spodziewać bardzo, mm, teatralne, bardzo teatralnej interpretacji tekstu. Tymczasem Maciej Muciałowski, bo on jest wykonawcą tej kompozycji i on jest też autorem słów, już Wielokrotnie udowodnił, że no, czuje muzykę i że to, co robi w studiu nagraniowym, niewiele ma wspólnego z piosenką aktorską. W tym przypadku poprosił, zaprosił do współpracy Leona Krześniaka mhm. oraz Jeremiego Sikorskiego. Z muzyką pana Jeremiego Sikorskiego nie łączy mnie żaden stosunek. Leona Krześniaka lubię. A ten utwór, no jestem bardzo ciekawa Państwa zdania, bo moim zdaniem to jest kawał dobrej piosenki. To proszę ocenić w skali... Y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 Świat, świat niewinności, naszej młodości świat. Byliśmy pięknie, nie rozłączy tak. W świecie młodości, tej niewinności nas. W świecie młodości, tej niewinności nas. młodości, tej niewinności nas. Pamiętasz tę klatkę na papużki faliste? Rozmowy do rana i nie wieczyste. A cały świat dla nas tańczył, śpiewając nam głośno tak. Na, na, na. winności naszej młodości świat Byliśmy pięknie, nie rozłączy tak W świecie młodości tej niewinności na naszej młodości świat byliśmy pięknie nie rozłączy dar. w świecie młodości tej niewinności nas w świecie młodości tej niewinności nas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 21 minut po godzinie 15, 14, przepraszam, ja już wybiegłam godziną do przodu. Chciałam powiedzieć, że odpalamy telewizory i oglądamy jeden z najpopularniejszych seriali telewizyjnych. W każdej 5? filmie moglibyśmy nakręcić taki serial. Prawda? A ja Bo właśnie w nie, firmach... o nie, nie zgadzam się z nie? tobą. Byli tacy, co chcieli na, na, nakręcić podobny film i to nie wyszło. Uh -huh. Akcja działa się w sklepie. A tymczasem y, okazuje się, że taka korporacja i taki zespół zdarza się tylko raz w życiu. Taka ekipa i serial, który od pierwszych sekund wywołuje Twój uśmiech na twarzy, kończy się po kilkudziesięciu minutach, a Ciebie boli brzuch. No, to prawda, to prawda. Serial, który można w każdej chwili zacząć oglądać w środku, złapać te, łapać te sceny i bawić się. A z nami dzisiaj Kornelia Strzelecka. E, nie Kornelia Strzelecka, Asia Kasprzyk. Dzień dobry. Jezu, dzień dobry, mówię zarówno jako Kornelia Strzelecka, jak i Joanna Asia, Kasprzyk oczywiście. z Kropliczanki. Tak, tak, tak, Asia. Tak. Jak to... Było, kiedy zadzwonił telefon, albo czy ty sama się zgłaszałaś na casting do serialu, który nie miał prawa się udać z wielu przyczyn. Miał fantastyczne wersje brytyjską i, i amerykańską. Am, i, i amerykańską. Wiemy, że my czasami nie nadążamy za humorem z innych krajów i jeżeli próbujemy zrobić coś jeden do jednego, no to najczęściej wychodzi tak sobie. Wychodzi tak sobie. Dziękuję ci bardzo. Zrobiliście polską wersję The Office i okazało się, że był to strzał w dziesiątkę. W jakich okolicznościach trafiłaś do tego składu? Taką drogą, muszę powiedzieć, chyba mocno, po prostu dość tradycyjną i mocno castingową, dlatego że dostałam maila w temacie Biurex Casting. Castingowałam się na zupełnie inną postać. Przez lata tam się wszyscy pytali, utrzymywaliśmy to w jakiejś tajemnicy, właściwie zupełnie nie wiem czemu, natomiast castingowałam się na postać Agnieszki mhm. na samym początku. No i nagrałam ten casting na postać Agnieszki. Potem przyszło pytanie i, i prośba o to, żebym nagrała się do postaci Asi. Taką taśmę wysłałam. Na szczęście swojemu agentowi na początku, który miał e, jakąś taką trzeźwość umysłu, powiedział, że to fajnie, ale to, już nie wiem, nagraj to może w świetle dziennym czy coś. Więc później ze swoją przyjaciółką w Szczecinie, która jest, zupełnie nie ma nic wspólnego ze sztuką czy z aktorstwem, jest, jest lekarzem. Także po prostu podrzucała mi tekst za kamerę, ja próbowałam być Asią w, swoim, w, w, w mieszkaniu moich rodziców, bo akurat tak wypadło, że tam byłam wtedy. Ehm, Zaproszenie na zdjęcia próbne. Po tych zdjęciach próbnych, kolejne zdjęcia próbne, zresztą gdzie zarówno do mojej roli i do roli Patrycji, to były jedyne dwie role, gdzie przyszły na ostatni już etap, do ostatniego dnia zdjęć próbnych, przyszły dwie aktorki. Czyli ja do ostatniego momentu nie wiedziałam, czy tak naprawdę tę Asię zagram. Podobnie jak Vanessa, która też nie mogła być tego pewna. Także no, ten proces castingowy był taki żmudny, długi i no, przede wszystkim... Fajnie, że się udało. I jak długo obowiązywała was tajemnica? Czyli wiem, że zagram, wiem, że będzie polska e, wersja, ale absolutnie nie, nie mogę, mogę tego powiedzieć. komu powiedzieć. Chyba do momentu premiery mam wrażenie. Orety, to ile to dusiłaś w sobie? No przede wszystkim, w ogóle słuchajcie, to było też tak, że my zrobiliśmy pilot, który nigdy nie wszedł do... Y, którego po prostu musieliśmy przekręcić. Ym, wydawało się zresztą potem, jak, jak ten pilot... I, i Bo to był pilot i... Drugi odcinek, czyli dwa odcinki, jak, jak one zostały zedytowane, jak zostały zmontowane, to były badania fokusowe, które wyszły jakoś podobno fatalnie. Czy kogoś bawią, czy nie? Czyli badania fokusowe mające na celu sprawdzenie, jak publiczność reaguje, taki intensywny, bezpośredni wywiad z odbiorcami, na tym to polega. Dość brutalne czasami właściwie jest to, jest to definicja tak praktycznie badań, badań fokusowych ja akurat w tym, w tym przypadku tym bardziej, bo, bo rzeczywiście tam chodziło o śmiech. Natomiast no... I polski ofis, i ten w ogóle chyba ofis jako taki jest trudną materią pod tym względem, że amerykański ofis w ogóle miał być kancelowany. Przepraszam, to jest roku uległego słowa. Czyli miał być usunięty. Usunięty, usunięty dziękuję. zlikwidowany Zlikwidowany z w ogóle, tak. W sensie, no, właśnie to nie, to, to źle. W sensie miał być nieprzedłużony. O może tak, Miało, miały nie powstawać kolejne sezony, bo trudno było wejść w te konwencje. No i myślę, że Polski Office podobnie, no bo po tych pierwszych sezonach to recenzje były raczej takie, że bezcześcimy legendę, że zabieramy ludziom ten złoty grali, tą, tą fantastyczną rzecz, do której oni się teraz przyzwyczaili. Ale coś się w pewnym momencie zmieniło, bo mm -hmm. jest był drugi, trzeci, czwarty, piąty, piąty i teraz sezon. uwaga, będzie szósty sezon tego. No to już nie można mówić o porażce w tej chwili. No chyba nie i też ja myślę, że coraz częściej jest tak, że te um, oceny i, i ten, um, te opinie, które my dostajemy, te recenzje są, są chyba w ogóle coraz lepsze. Um, ale to też chyba właśnie jest taka charakterystyka w ogóle tych momentów, bo trzeba trochę wejść w konwencję, to po pierwsze. Więc ten pierwszy sezon jest bardzo rozruchowy i dla widza, ale też dla nas na pewno, no bo my też się musimy nauczyć to grać. Zabraliśmy no, zupełnie... dystansu może jako widzowie do tego. I właśnie też o to chodzi, że ten humor jest trochę bardziej zrozumiały, plus yy, mam wrażenie, że widzowie przyzwyczają się do postaci, które, które tam są i są w stanie się z nimi zżyć. I, i no nie wiem, ten mój wątek, który jest mocno romantyczny, mm -hmm. on też jakoś tak yy, ewoluuje i jest jakąś taką emocjonalną krzywą jest jakimś takim nie wiem character arc po prostu dla tych wszystkich postaci, bo no bo tutaj idziemy za tymi postaciami. Bo, Dzięki, bardzo, bardzo nas ciekawi. zastanawialiśmy się z Olą przed chwilą, czy śmiejecie się na planie. Jaka tam jest atmosfera? Czy to potraficie, się, po, czy potraficie zgotować? się zgotować? Czy to spowalnia zdjęcia? Jak tam? Co tam się dzieje? Czy my się potrafimy zgotować? Tak, to, to jest pytanie, które najlepiej byłoby zadać chyba. No mnie na pewno również, ale również Vanessa chyba, e, Aleksander. No gotowanie się na planie, co z reguły jest po prostu najfajniejsze na świecie, tak? No bo jest coś tak śmiesznego, że po prostu nie można się powstrzymać, a jednocześnie przez to, że my mamy tak napięty terminarz zdjęć, e, no to my za każdym razem przepraszamy. To znaczy, my po prostu się zaśmiewamy się do łez i musimy za to przepraszać, bo słyszymy z reżyserki tam Maciek do nas woła, jezu, no nie, no błagam, no przestańcie, no już przestańcie się śmiać. Ludzie, i to jest w jakimś sensie nieprofesjonalne z naszej strony, żeby się dać, tak śmiać, ale są momenty, no, czy, no, wiecie, my też jesteśmy odbiorcami tych absurdów, y, tak. więc y, jak tam jesteśmy na planie i dzieje się coś tak absurdalnego, to jest to bardzo trudne. A który aktor, która aktorka najczęściej cię gotuje? <grym> Vanessa. <grym> Vanessa, no ja niestety też się dość często gotuję, staram się, naprawdę się staram. gramy razem, to jest trudno. Ale, ale się staramy, myślę. No. Myślę, że najmniejszą wyporność na nasze śmiechy ma Adam Woronowicz. Naprawdę? No tak, on tak... O Jezus, no już naprawdę, no w sensie, to jest no, bo, no mówię wam, gramy serial komediowy, ale jakby śmianie z się jest, z pełną powagą, Z pełną no także za każdym razem jak jest śmiech no to wiemy, że musimy coś po prostu robić drugi raz i że no rzeczywiście ktoś mógł wtedy zagrać super dubla, a my tutaj wszystko zbezcześciliśmy swoimi Ale możesz powiedzieć, że jest to wyjątkowa produkcja w twoim życiu na pewno, na pewno, no. na pewno Jak twoje pasje również wyjątkowe o których porozmawiamy w drugiej Oho. części naszej rozmowy. <głos> Kornelia Strzelecka jest dziś razem z nami w audycji Folder Lubione. Za chwilę wracamy do rozmowy, no to porozmawiamy o pasjach i o filmie, który pojawił się na horyzoncie. Fantastycznie. To więc państwo nie musicie do drugiej części czekać. Czekamy, nie, czekamy, nie, nie. czekamy, czekamy, tak, czekamy, czekamy, czekamy. Radio... Ale popeł popełniłaś radiową zbrodnię teraz. Tak? tak. Ale proszę zostać z nami. I'm not Mary J. Blight, szkoda, że Państwo, a może będą Państwo mogli sobie zobaczyć to, bo kiedy grają piosenki, to nasi goście bujamy. bujają się, tańczą, czasami podśpiewują. Kornelia Strzelecka. Mary J. Blight to był dobry wybór? Świetny wybór, tak. Do podśpiewywania, absolutnie. To pomyśl sobie, że to był nasz wybór na twoje urodziny. Wczoraj obchodziłaś 100 lat, 100 lat, 100 lat. <śmiech> Czego dziękuję. byś sobie marzyła? O co <śmiech> sobie marzyła? Żeby było tak samo, żeby nie było o, gorzej. Najlepsze życzenia, nie? Fajne, nie? Jakie sobie można, żeby nie tam od razu jakieś rzeczy z kosmosu wielkie, tylko żeby ta nie. rzeczywistość trwała bez zmiany. Tak, bo mam wrażenie czasami, jak sobie myślę o swoim życiu, że to jest takie dość kosmiczne, że jest ucieleśnieniem, spełnieniem moich marzeń. Złapałaś Pana Totalnie. Boga za nogi? Tak, ale też wczoraj był Dzień Ziemi, więc może o tym warto byłoby powiedzieć, że jeżeli miałabym sobie życzyć czegokolwiek, to chyba tego, żeby tak ta Ziemia, wiecie, no żeby dbać, żeby tam... A twardo stąpasz po tej Ziemi? Chyba tak, chyba tak. No. Nie udało się jeszcze nic odlecieć w żaden jednak grać w takim serialu. Popularność, tyle pasji, Stany Zjednoczone. A, wiesz. No tak, nie, no przepraszam, to, ja jestem taka fajna, oczywiście. <laughs> no dobrze, to zapytam jeszcze o projekt, o którym absolutnie nie wiem nic, oprócz mm -hmm. tytułu, który jest. Dla niektórych może być zachęcający, dla innych może być przerażający. No to zależy, jak komu tam w życiu idzie. Wódka, Zakąska i Czyste Piękno. Wódka, Zakąska i Czyste Piękno. Tak, to jest, to jest film, krótki metraż w reżyserii Kasi Kosajdy, którą bardzo pozdrawiam, który jest... wyprodukowany został dla Telewizji polskiej, dla TVP. Czekamy na premierę. Na pewno zupełnie inne ujęcie jakby mojej mojej gry. To jest czarno-biały Dość mocno dramatyczna, ale też trochę czarna komedia, ale jakby to jest wydanie mnie jest zupełnie niekomediowe, także mm -hmm. chyba tyle mogę powiedzieć i zachęcić, że jak już e zapremieruję, to, żeby zobaczyć. A mnie ciekawi, twoją, ciekawią Twoje pasje, powiesz naszym <iendo immer hole> słuchaczom, co to jest Pickle Ball? <dies> jest? możliwe, żebyście dokopaliście. Dobrze. Pickleball. Ogórek, tak? I piłka, haha. To jest dziedzina sportu, która się w ogóle bardzo, bardzo prężnie rozwija w Stanach Zjednoczonych od wielu, wielu lat. W Polsce dopiero wchodzi w jakimś sensie, znaczy jest raczkującą po prostu dziedziną Na sportu. Na czym polega? Pickleball jest troszeczkę połączeniem powiedziałabym badmintona Ping-ponga i, i tenisa. Pingponga, czyli tenisa stołowego, przepraszam. Jesteśmy w Polsce, mówimy po polsku, haha. Nawiązanie szczególnie do... w polskim radiu. Tak, szczególnie w polskim radiu, dokładnie. Um, pickleball ma, bo jest oczywiście padel, który się bardzo prężnie rozwija, jest oczywiście tenis, natomiast Pickleball ma po prostu naj, najniższy stopień wejścia. O ile w tenisa, żeby mieć przyjemność z gry, naprawdę potrzeba, myślę, wielu lekcji, wielu godzin, tak Pickleball jest taki, że no, da się podpić. Łatwiejsze od badmintona? No, chyba tak, chyba tak. A jak z wysiłkiem? Jest. Chociaż I, mówi się tam i... niby, że ojej, sport dla starych ludzi. Wszyscy moi przyjaciele się śmieją, więc ich nie pozdrawiam z tego miejsca. No, czyli, czyli bierzesz kijki i idziesz na pickleball, pasuje. No Dobrze, a czy to jest lepsze niż karate? Inne. Inne, Inne Czyli no. pickleball, ręce, karate, nogi. Karate, tak, no chyba tak. No, ale serio, pomagają ci te sporty w pracy? Wydaje mi się, że sporty jako... Te, na pewno sporty pomagają w pracy, wiecie. To, to, to jest kurczę kondycja, którą trzeba mieć. My mamy bardzo intensywne dni, ale też Chyba chodzi w ogóle o taką dyscyplinę życiową i o coś, co mam wrażenie, ale może to jest krzywdzące, że to powiem, że w Polsce nie jest to jakieś takie super popularne jeszcze, żeby to tak rozwijać jedno i drugie, nie, że wiecie, w zdrowym ciele, zdrowy duch. Ale, ale to... coraz głośniej już tak jest, już chodzimy, zobaczcie wcale nieduże miasta, już ludzie Totalnie. w mniejszych miastach. Też. I to świetnie, i ja się bardzo z tego powodu cieszę, bo to nie chodzi o to, że trzeba być w czymś super albo że trzeba coś robić ciągle, ale jednak to no, bardzo pomaga we wszelkich nawet intelektualnych kwestiach, małżeń. chociaż może po mnie, nie szczególnie widać, ale wiecie o co mi chodzi. No, że, że, że po prostu jest, jest fajniej, jest łatwiej we wszelkich artystycznych działaniach również no. A kiedy ostatnio miałaś cyfrowy detoks? Cały czas miewam na przykład miałam ostatnio tak naprawdę miałam przedwczoraj, dzień wcześniej też ja A po sobie... co to robisz? Chyba po to, żeby się osadzić w rzeczywistości. Yy, I to jest też coś, co bardzo polecam. Taki cyfrowy detoks nawet związany z tym, żeby gdzieś po prostu pójść bez telefonu yy, przez pół godziny. Nagle się okazuje, że co chwilę chce się sprawdzić coś, że z, yy, o, może sobie zobaczę. Yy, o, j, a jutro jaka jest pogoda? Właściwie to yy, nie wiem. A, mm -hmm. a tutaj, a może ja pokażę? Nie, nic nie pokażę. Nic nie sprawdzę, bo po prostu jestem tu i teraz i nie wiem, nagle patrzę jak, wiecie, no po prostu oboki przepływają na niebie albo co się dzieje z trawą jak, jak wiatr wieje. No jakby nie ma się czasu na to, jak cały czas jest się w, w telefonie, nawet jak ten telefon jest gdzieś blisko. Po, prowadzisz y, podwójne życie, podwójne życie Weroniki, a właściwie Korniali. <laughs> trochę w Polsce, trochę mm -hmm. w Stanach Zjednoczonych. Zastanawiam się, czego ci brakuje, kiedy jesteś w Stanach, czego ci brakuje, jeśli chodzi o Polskę i za czym tęsknisz, jak do Polski przyjeżdżasz ze Stanów Zjednoczonych? Ja mam wrażenie, że na ten moment to już jest trochę tak jak Kasia Nasowska, która śpiewa, że jest zbyt szczecińska dla Warszawy i dla Warszawy zbyt szczecińska. Ja trochę tak mam, że jestem, że trochę, trochę chyba jakby wszędzie, trochę nie u siebie. Natomiast na pewno Polska jest moim domem i to się nigdy nie zmieni. Ja jestem tutaj i, i, i tutaj zdecydowałam się, że to życie buduje. Natomiast Stany dają mi niesamowite możliwości rozwoju i takie możliwości takiego. Może nawiązałabym do tego nie cyfrowego detoksu, ale chyba życiowego detoksu. Po prostu tam łapię inspirację, tam bardzo dużo się uczę. Ja tam też często jeżdżę po to, żeby się rozwijać i po to, żeby tam chodzić do szkół. Właśnie po to, żeby rozwijać to karate czy, czy piekobola. Um, a Polska jest taką bazą, jest moim osadzeniem. Zawsze brakuje mi po prostu ludzi, brakuje mi rodziny. Brakuje mi polskiego jedzenia chyba najbardziej w Stanach. I, i mimo wszystko, słuchajcie, polskiej mentalności czyli takiej prawdy i dosadności. To dobrze, to ciekawe, co mówisz, bo mhm. cały czas narzekamy. Widziałaś ten filmik, który ci wysłałem, że spotykają mhm. się dwie osoby tak, na, tak, tak, tak. na ulicy w Polsce i tam najpierw jest spotkanie dwóch osób, które wpadły na siebie na ulicy w Nowym Jorku, załóżmy i one no tam, mówią, oh, hi, a potem za chwilę, za chwilę spotykają się w Polsce, wpadają na siebie, i wiesz, palce, krzyki, agresja. No oczywiście jest to przesadzone, ale nie, nie jest tak źle, rozumiem, w Polsce. Nie, Super. nie, myślę, że nie. I też ostatnio taką, y do takiej refleksji doszłyśmy z, z, z, z przyjaciółkami, że to właściwie ludzie się niczym nie różnią tak, zupełnie szczerze, tylko właśnie chyba tą, tą powłoką taką lekką, kulturową tym właśnie, bo tak naprawdę pod spodem ci nowojorscy ludzie e, tak samo by sobie te środkowe palce pokazywali pewnie, gdyby nie ten kontekst kulturowy zupełnie inny. No to właściwie wszystko już wiemy. Zachęcam osobiście państwa do tego, żeby sięgnąć po The Office. Jestem po pierwszym odcinku ostatniego, piątego sezonu. Jest fenomenalny Adam Woronowicz, <śmiech> który wraca z Turcji i wszyscy... W ogóle tak go wkręcacie w związku z jego tureckimi wakacjami, że na końcu aż mi żal tego człowieka. Sorry, Darek. To trzeba po prostu zobaczyć. Kornelia Strzelecka była dziś razem z nami. Dziękuję Trzymamy bardzo. kciuki, kibicujemy i do zobaczenia. Dziękuję serdecznie. Lepiej już było, Krzysztof Zalewski, to wcale nie jest prawda, lepiej to dopiero teraz będzie, skoro kierownik wkracza i mówi, co będzie działo się w weekend na, na, na antenie. antenie jedynki. Tak, a masz czasami takiego stresa, że jak przychodzi szef, to więźni nie, nie, nie wiem, czy wiesz, ale ja, to ja to jestem w innej redakcji to. niż ty, on nie jest moim szefem. No ja też, Wiesz? To, to, to, to, to. Zabra, Dobra. Do, rafam, do rzeczy, cię, bo nie. potem powiecie, że przedłużałem. Rafał Sławoń, w, kierownik redakcji kulturalnej. Co w weekend Rafale w Radiowej 1 no zaczniemy już od, od czwartku, dzisiaj czwartek, tak? Tak. Jeszcze, jeszcze dzisiaj o 23.35, późno, ale warto poczekać. Kulturalna jedynka, w której Magda Mikołajczuk w Światowym Dniu Książki, bo nie wiem, czy państwo... Dotarło już do państwa ta tak, wiadomość oczywiście. że dzisiaj obchodzimy uroczyście światowy dzień książki zatem Magda Mikołajczyk opowie o różnych obliczach e, współczesnych bibliotek wyobraźcie sobie że są takie cuda jak biblioteka mobilna albo biblioteka w głowie albo biblioteka na dworcu To, no to już jest no nie wiem czy to na się, stacji metra czy ona już podchodzi pod mobilne czy w związku z tym że jest na dworcu na dworcu no, czy, no tak bierzesz książkę i jedziesz tak to zatem jeszcze dzisiaj o 23:35 dowiedzą się państwo wszystkiego co trzeba a już jutro w piątek o 18:00 dalej świętujemy nasze stulecie. Świętujemy urodzinowym gwiazdozbiorem jedynki, który tym razem poprowadzą nie moi szanowni koledzy, ale inni szanowni koledzy, Martyna Podolska i Paweł Sztąpkę. I to znowu będzie Parada Gwiazd, Alicja Majewska, Izabela Trojanowska, Włodzimierz Korcz, Andrzej Piaseczny, Andrzej Dąbrowski i Wojciech Gąsowski. Proszę Państwa, jutro po 18:00 zrobi się gorąco no, na, na jedynkowej antenie. Wszystkie gwiazdy będą Lśnić, zastanawiam się z twórczością, którego z wymienionych artystów albo artystek jest ci najbliżej, po drodze, naj, najbardziej po drodze? Y Andrzeja Dąbrowskiego. Mm -hmm. Znaczy ze wczesnego takiego okresu. Bez dwóch zdań. Uważam, że był świetnym jazz, był świetnym, jazzmanem, świetnym perkusistą. Znaczy jest, był. Także Andrzej Dąbrowski bez dwóch zdań. Chociaż wszystkich oczywiście bardzo szanuję i bardzo lubię. To piątek godzina to piątek, 18. 18. A w sobotę yy, to dzień okrągłych 80. urodzin wybitnego aktora yy, Andrzeja Seweryna, którego będziemy oczywiście fetowali na naszej antenie na wszystkie możliwe sposoby. Tego wspaniałego artysty usłyszą państwo m.in. w spektaklu Polskiego Radia zaraz po dwudziestej To będzie jeden z najbardziej znanych dramatów ipsena Ros Rosmersholm. Trudna nazwa, w którym Andrzej Seweryn, trudny tytuł, w którym Andrzej Seweryn gra główną rolę. No, gra to mało powiedziane, gra fenomenalnie. A zaraz po Teatrze Polskiego Radia w audycji Teatr to lubię Martyna Podolska porozmawia z Jubilatem między innymi o premierowym spektaklu Horacjusz, ale też uwaga tu zaskoczenie o Koszykówce. I w tej rozmowie Padnie pytanie, na jaką rolę czeka jeszcze Andrzej Seweryn. O to, co odpowiedział. Czasami jestem pytany o to, a o jakiej roli pan marzy, prawda? Naturalnie, że przecież no, jakbym przejrzał cały repertuar, repertuar dramatu europejskiego, to pewnie znalazłbym coś, co mógłbym sprecyzować, tak i od odpowiedzieć prosto na takie pytanie. Natomiast rzeczywiście odpowiadam, Czekam na coś, co mnie zaskoczy. Na przykład, żeby zagrać mikrofon w czasie wywiadu z panią redaktor Podolską w Jedynce. Wie pan, tak, mikrofon, który właśnie jest niedaleko moich ust. E, tak no, wybitny aktor, myślę, że poradziłby sobie znakomicie z tym no, zadaniem. Pan, To byłoby rzeczywiście ciekawe zadanie. Ciekawe zadanie, jak zagrać mikrofon. No to by było istotnie ciekawe zadanie. No ale ja myślę, że pan Andrzej jakiś Zawern... No oczywiście on by sobie poradził, ale czy my byśmy sobie poradzili? Poczekaj, jakbym zagrała mikrofon? Tak. Tak, tak. A to trzeba... Ula Kaczyńska myśli, a ja dalej, proszę Państwa, opowiadam o tym, co w, a to w może weekend, jej w trochę Kulturze zająć. jedynce. Ta rozmowa z Andrzejem Sewerynem, jak Państwo słyszą, niezwykle ciekawa w audycji też tak, To Lubię Martyny Podolskiej. I jeszcze w sobotę trochę z innej, ale równie ciekawej bajki o 19.40 w kulturalnej jedynce Andrzeja Mietkowskiego rozmowy z Józefem Czapskim. Tym razem o ważnych ludziach, których Czapski spotykał, to byli Stępowski, Grydzeski, Sikorski, Bobkowski, także znowu cała plejada fenomenalnych, zasłużonych dla polskiej kultury nazwisk. Bardzo ciekawe to są, to są rozmowy. To o 19:40, i teraz skaczymy szybko z soboty do niedzieli. Tu trochę autoreklamy, a co? W sobotę w imieniu swoim i Michała Montowskiego. Nie, nie tam I Michała Montowskiego zapraszam po 18 na Archiwum Śledztw Niedokończonych, w którym tym razem usłyszą państwo mrożące krew w żywach słuchowisko o zniknięciu trzech latarników z jednej z wysp archipelagów Lanan. W roku 1900 to naprawdę jest zadziwiająca historia, oni zniknęli, do dzisiaj nie wiadomo co się z nimi właściwie wydarzyło, a po tym... Yy, w słuchowisku horrorze, można powiedzieć, rozmowa o latarnikach i latarniach morskich. To a brzmi bardzo romantycznie. A prawda? powiedz mi, będzie... Rafał, nie. skąd jednak nalegałabym, żeby tak, jak, jak ty szukasz tematów do, do twojej audycji? Znaczy muszę powiedzieć, że tu wielka zasługa jest Michała Montowskiego, który właśnie przegląda wszystkie dostępne yy, źródła i busuje w historii, świetnie się tam porusza, także wygrzebuje naprawdę tematy, o których rzadko się w Polsce w ogóle w ogóle yy, rozmawia. Mieliśmy kilka takich, których, do których rozmówców, którzy by wiedzieli o czym mowa i naprawdę było ciężko, ciężko znaleźć. I to właśnie Michał Montowski pisze te słuchowiska, w których biorą udział naprawdę paradokumentalne, właściwie można powiedzieć oparte na faktach, w których biorą udział świetni aktorzy, Kasia Dąbrowska, Andrzej Nastalew, Darek Toczek, Wojtek Rząd. także to jest świetna obsada jest, także Proszę Państwa, mówię z czystym sumieniem, mimo że maczam palce w tym... Rafał, no wierzymy Ci, wiesz, wierzymy Ci ja naprawdę. To no nigdy nas nie zawiadłeś. Wy tylko... musicie, a Państwo by miło by było, gdyby chcieli uwierzyć. Tak ja tylko dodam jedno słowo, dwa, nawet dwa, pięć. Trzy. Ania Dąbrowska będzie nową współgospodynią playlisty od soboty w Radiowej Jedynce przez kilka tygodni o 17.00. Ania będzie prezentować wybrane przez siebie utwory. A to wszystko oczywiście oprawi swoją gościnnością i słowem Marcin Wojciechowski. Zapraszamy Państwa razem. Rafał, Sławoń, dziękujemy Rafał. Jeszcze, czekajcie, jeszcze niedzielę jeszcze? jeszcze mi zostały dwie rzeczy, widzicie? O 21:00 Remigiusz Grzela, wywiad z Mateuszem Damięckim, aktorem teatralnym i filmowym, pochodzącym ze słynnego klanu damięckich, także to będzie rozmowa nie tylko o aktorstwie, ale też o rodzinie. Także zapraszam serdecznie i na spotkanie z Jackiem Braciakiem o 23.30. Rafał Sławoń, kierownik redakcji kultury programu Pierwszego Polskiego Radia. Dziękujemy, Rafale, polecamy. Dziękuję bardzo. Daft Punk i za 9 minut będzie 15. Słuchają Państwo jedynki like huh. ends with What keeps the planet uh, the, force from the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 orange.pl ukośnik mega misja do 28 kwietnia to działam ogłoszenie społeczne radio kierowców Ewa Mierzejewska. Zapraszam. Na A4 między węzłami Ruda Śląska-Zabrze-Południe w pobliżu Zabrze doszło do awarii samochodu osobowego. Z tego powodu zablokowany jest lewy pas na 322 km na jezdni w kierunku Zabrza. Na S7 w Gdańsku między węzłami Południe i Lipce jest zwężenie i korek Trwają tam prace drogowe, to jest na jezdni w kierunku węzła Gdańsk-Port. Dojazd do tego węzła zablokowany jest, e, zakorkowany jest od strony drogi krajowej nr 81 aż od wyjazdu z tunelu pod pod martwą Wisłą. Na A4 bez zmian na jezdni w kierunku granicy państwa na wysokości Zgorzelca. Przypomnijmy, tu doszło do zderzenia samochodu ciężarowego z lawetą, wskutek czego jedna osoba została ranna i mamy zablokowany jeden pas. Nieco poprawiła się sytuacja na A18, też na jezdni w kierunku Niemiec. Tu przypomnijmy, między węzłami Iłowa i Luboszów doszło do kolizji. Samochód osobowy uderzył w przyczepę i na jezdni w kierunku Niemiec była całkowita blokada na 38 km Teraz mamy informację, że zablokowany jest jeden pas. Pas, ruch odbywa się drugim i tutaj ta dobra informacja druga jest taka że nikomu nic się nie stało. Droga krajowa nr 53 trasa Szczytno-Rozogi w pobliżu miejscowości Jeruty tu zderzyły się dwa samochody osobowe po tej kolizji kierowcy jadą na przemian jednym pasem na 57 km. Dwie osoby zostały ranne w wypadku na S7 między węzłami Żurominek i Mława Południe na 71 km rano zderzyły się dwie ciężarówki niestety od tej pory przez wiele godzin i nadal całkowicie zablokowana jest jezdnia w kierunku Gdańska. Trzeba zjeżdżać z ekspresowej siódemki węzłem żurominek, i w ten sposób można ominąć to zamk ten zamknięty fragment. 22.513 i 11 11.11 to numer do radia kierowców. Czekamy na Państwa zgłoszenia z tras.